Co najroczniej tajemnicz tajemniczy znajdziesz na mekropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 14 października 2017 roku. Słuchacie właśnie 155. Nawidzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas i jego klikacz Mando. Witam serdecznie. Klik, klik. Klik. klik. Cześć. Cześć, klik. Spotkamy się tutaj dzisiaj, by powiedzieć Wam o grze. Grze kolekcjonerskiej, grze. Planszowej, figurkowej z figurkowej planszą o wdzięcznej nazwie Horror Clicks. Być może kojarzycie Hero Clicks, bo ja właśnie najpierw spotkałem się z Hero Clicks, chociaż jest to produkcja późniejsza. się nie tyle z samą grą, co z figurkami, które ktoś wystawił w grupach sprzedażowych, chyba kup pan komiks albo tam się reklamował w kulcie kultury komiksu na Facebooku. Zobaczyłem figurki, zacząłem czytać trochę o tym, jak to wszystko funkcjonuje, jakie są tam zestawy. Potem jakoś z Tobą zacząłem rozmawiać na ten temat chyba, nie? I zeszliśmy na temat Hero Clixa i okazało się, że masz troszkę właśnie tych figurek w domu. No i może właśnie powiedz na początek, w co się zaopatrzyłeś, tak? Jak wygląda Twój zestaw Hero Clixa. Znaczy ogólnie Hero Clix, Hero, czyli to co jest teraz wydawane, okay. polega na tym, że to jest dość prosty bitewniak i polega na tym, że można łączyć różne uniwersa. To jest cała frajda z tej gry, że mogą ze sobą walczyć na przykład Avengersi z Justice League. Na przykład możemy zrobić taki pojedynek Marvel kontra DC albo bardziej pojechane Władca Pierścieni kontra, nie wiem, Star, Star Trek na A, przykład, tak. czy X-meni. To to też dość pojechane. O to chodzi, że można sobie zrobić taką zabawę. Można zrobić nawet swoją drużynę. Wziąć Spidermana, Nazgula, Gandalfa, Kapitana Kirk'a na przykład i Batmana. I taką drużyną walczyć. Chodzi o to, że tutaj ma być zabawa tylko i wyłącznie. I my się ze sobą naparzamy na, na planszy. Ale na początku było coś innego. No właśnie, no bo... Hero Clicks, no to wystartował w momencie, gdy Whiskey, z wydawnictwo, otrzymało licencję na, na te gry i wtedy skasowali Horror Clicks, które wydawali wcześniej. Horror Clicks to jest gra, która była wydawana w latach 2006-2008, czyli tej gry nie ma prawie 10 lat już na rynku. No i jak w przypadku kolekcjonerskich gier, no to, to jest śmierć natychmiastowa, no bo... Gry kolekcjonerskie działają wtedy, gdy działa społeczność wokół gry. Gdy masz z kim się spotkać, z kim pograć, powymieniać się figurkami, które ci się na przykład zdublowały, których nie potrzebujesz i tak dalej. Ale ta gra jest w większości cały czas dostępna. I to nie tylko w grupach, czy na ebayu, a nawet w Polsce można kupić całkiem sporo zestawów do niej. Na sklepie isa.pl możemy kupić coś, co może nam zastąpić podstawkę, o tym za chwilę powiem trochę więcej. To jest taki specjalny action pack Freddy vs. Jason. I my właśnie tym graliśmy, plus kilka boosterów jeszcze mieliśmy dodatkowo. Ogólnie podstawka to jest... Podstawki w tej chwili już nie kupimy chyba legalnie w sklepach, jedynie gdzieś na za są takie Tak tą prawdziwą, wyjściową podstawkę. Ona była To był taki cmentarz, tam były... W każdej podstawce jest plansza dwustronna, również w tym Freddy vs. Jason przedstawiająca jakieś tam lokacje. W podstawce tej właściwej mieliśmy 12 kart losowych, czyli to są takie różne zdarzenia, które gracz może sobie zagrać w każdej chwili. I właśnie no, wyjściowo w grze powinni, każdy powinien mieć ich po sześć, więc jeśli gramy jeden na jednego, no to podstawka dostarczała nam sześć takich podstawowych kart. A to nie zależy od kart postaci, w mi gramy, bo tam jest napisane plus jeden. Czy Ale to... to karty postaci to jest jedno, a karty zdarzeń losowych, czyli to co na przykład zagrywaliśmy, że... Ale to tam właśnie na kartach postaci jest plus jeden albo 0. To też. No i to, to, latkowe, to, to już jest tak? minus wtedy, no bo na niektórych kartach postaci jest, że możesz mieć dodatkową kartę losową, wtedy podstawka ci już nie wystarczy. Mhm. No tak działają gry kolekcjonalne, nie? Niestety to jest wysysacz pieniędzy y, dopracowany do perfekcji. W tej głównej podstawce było też 12 żetonów ofiar. To są takie kartonowe krążki, które kładziemy w odpowiednim miejscu na planszy. I to są takie typowe, slasherowe ofiary. jakieś tam nerd, jakaś tam cheerleaderka. Student y, No, y, No właśnie. I bardzo ładne kości były w tej głównej podstawce. Takie naprawdę fajne kości. Szóstka to była taka wyryta czaszka, a pozostałe... Liczby to były takie jakby wycięte kreski, tak jak w więzieniu, piątka to były takie cztery nierówne krechy wycięte, przekreślone i tak dalej. Strasznie fajne kości. No niestety ja tej podstawki nie mam. Ja kupiłem Freddy vs. Jason, to jest tak zwany action pack, który też działa jako podstawka, ale taka trochę zubożona, Czyli miałem chyba cztery czy sześć kart zwrotów akcji, żetonów, ofiar chyba też sześć. Wszystkiego mniej ogólnie. Możesz w to zagrać, no ale wiesz, masz bidę, Nie? No i to tak działa w kolekcjonerskich grach we wszystkich. Jak kupisz podstawkę, to teoretycznie dostarcza ci rozrywki na dwie osoby, ale jest ona biedna, więc trzeba dokupować ee, boostery. I w tym przypadku tych boosterów mamy całkiem sporo. Taki starter Freddy vs. Jason w Polsce kosztuje około 63 zł. Dokładnie chyba 63. Natomiast boostery to są takie pudełeczka losowe i one zawierają cztery... Pomalowane figurki, to też jest istotne, o tym nie mówiłem. Te figurki już są pomalowane. Zresztą do figurek to zaraz przejdziemy. Dwie karty zwrotów akcji są w boosterze. Jedna karta do gry cokolwiek by to oznaczało. Każda postać na pewno dostaje swoją kartę. Może chodzi o żeton ofiar, nie mam pojęcia. Tak to podaje sklep, nie wiem co to oznacza. Cena takiego boostera to jest około 22 zł. I te boosterki są w różnych mm, seriach były wydawane. Była seria Nightmares. Była seria Freak Show i Laboratorium, czyli chyba trzy serie boosterów. W Polsce to tak. W każdej po 60 figurek losowo rozrzuconych. Czyli, jeśli byśmy chcieli uzbierać wszystko, no to 3 razy 60, 180 figurek plus. Zestaw podstawowy, plus Freddy versus Jason, plus chyba Hellboy był, Obcy kontra Predator, czy tam w ogóle Obcy, nie pamiętam czy Predator był. I tego jest bardzo dużo. No i to działa tak jak wszystkie gry kolekcjonerskie. Kupujesz booster, dostajesz losowo cztery figurki. Część z nich jest bardzo często się pojawia, więc yy, no, w pewnym momencie masz ich pełno i możesz sobie kartami wytapetować ścianę. Część z nich bardzo rzadko, żeby na nią trafić. Dlatego musi działać jakiś rynek wymiany i tak dalej. No i mówiłem o tych figurkach, że one są pomalowane i gotowe do gry i tutaj z figurkami istotne jest to, że nazwa Horror Clicks i tak samo Hero Clicks wzięła się od tego, że te figurki są o tyle nietypowe jak na taki bitewniak figurkowy, że podstawki są ruchome. Te podstawki można obracać i na podstawkach mamy statystyki. Statystyki to jest jego ruch jaki może wykonać, postać? jaka ta postać może wykonać, atak, obrona i później zniszczenie jakie zada, obrażenie, obrażenie w momencie gdy atak zostanie na przykład przeprowadzany poprawnie i to są te cztery podstawowe statystyki, które mamy na podstawce od figurki, ale jeśli postać dostanie jakieś obrażenia, no to tę, figur tę podstawkę przesuwamy i statystyki się automatycznie zmieniają. One zmieniają się w w wszelaki sposób. To nie oznacza, że my stajemy się słabsi. Na przykład może nam spadać obrona, ale zyskujemy na ataku, no bo dostajemy coraz bardziej e, w nerwa w momencie, gdy... No to, tak działa też w życiu, nie? Jak człowiek obrywa, dostanie w twarz, to staje się nagle silniejszy na przykład, nie? Tak działa chyba w Hulku, to, ale to nie jestem pewien na 100%, że on im bardziej obrywa, tym bardziej mu wszystkie statystyki rosną, no bo tak Halk działa, nie? Im bardziej się zeźli, tym, tym się robi niebezpieczniejszy. Oprócz tego każda postać ma kartę, na której są Eee... Specjalne umiejętności oznaczone kolorami, i jeżeli kółeczko w danym kolorze pojawia się też na podstawce, na, tym, na statystykach po prostu w figurce, to wtedy, no, czasami można, nie wiem, obniżyć swu... atak przeciwnika, tak zmniejszyć ilość otrzymywanych obrażeń, czasami zwiększyć własne obrażenia, przeprowadzić jakiś specjalny rób zadać specjalny atak, to bardzo różne tutaj opcje dochodzą wtedy do gry. No, ogólnie masa różnych dodatkowych rzeczy jest właśnie. Jak każda tego typu gra prawdziwej frajdy dostarczy w momencie, gdy mamy tego pełno w domu i możemy faktycznie ułożyć drużynę pod jakiś plan, pod jakieś statystyki, no i jeszcze gdy to ogarniamy, bo jeżeli przeprowadzamy tylko kilka gier sobie takich w domu, no to to zazwyczaj jest po prostu mucka, nie? Jeden na jednego lecimy i się trzaskamy i w zasadzie nikt nie myśli, co się stanie w tym momencie, jak mi spadną tutaj statystyki i tak dalej. Oprócz tego na planszy są ofiary, tak jak mówiłem, czyli... Nasze potwory mogą zabijać też zwykłe ofiary, takie horrorowe i wtedy to też dodaje im różne, różne umiejętności. No, w momencie, gdy taki potwór zabije ofiarę, staje się okrwawiony i wpada w szał, wpada w furię, wtedy może wykonać dodatkowy ruch, ale zmniejsza się jego siła, jego obra obrażenia, które zadaje, stają się mniejsze. No i mniej więcej na tym polega tak naprawdę cała gra. Tylko jeszcze jedna hmm. uwaga, bo to jest także figurki są lepsze i gorsze. Tak Macie tam jakieś takie różne zombiaki, które mają gorsze statystyki, a macie też na przykład Frediego Krigera czy Jasona Voorhisa i te postacie są wiadomo silniejsze. Przy czym to nie może wyglądać tak, że jedna osoba sobie bierze ten najsilniejsze, a druga na przykład gra sami mobkami. No chyba, że naprawdę ich weźmie bardzo dużo, bo każda postać ma przypisaną do siebie taką wartość liczbą liczbę punktów tak to I też jest standardowe ustalamy przed grą czy gramy na 100 punktów 200 300 równo wartość setki musi być możemy zagrać na 1000 punktów no to tak działają te gry na przykład jak ja grywam w X-Wingi Star Warsowe to tam można wiesz epickie bitwy przeprowadzać w liczbach tysięcy punktów pewnie i z ogromnymi statkami dokładnie to samo możemy zrobić tutaj dobrać drużyny na określoną liczbę punktów. Oczywiście to jest górny poziom. Jeśli umawiamy się na 300, to ja nie muszę tak kombinować, że mieć 300, mogę sobie zrobić 290, czy tam nawet 250. To ja na tym tracę ja najwięcej. I też można teoretycznie zrobić tak, że jedna osoba gra dobrymi postaciami, a druga po prostu ma bardzo dużo tych słabszych. tak Na przykład, nie wiem, Stado Zombie kontra tam, nie wiem, pięciu... Wielanów. No to jest dodatkowa frajda ogólnie, że można właśnie w taki sposób się bawić. Gdy mamy wybór, to możemy nawet sobie scenariusze układać, możemy historię do tego tworzyć. My dysponowaliśmy jedną planszą dwustronną, gdzie z jednej strony był obóz Crystal Lake, jezioro, domki letniskowe, pomost, las, wszystko to co znacie z Jasona, a po drugiej stronie był koszmar z Frediego. to było takie pomieszczenie z, z rurami, nie wiem, ono ma pewnie swoją nazwę, z różnymi piecami, no jeśli oglądaliście jakiegokolwiek to, a Kotłownia no. szkoły, <laughs> No na przykład, kotłownia szkoły. No i już można do tego ułożyć historię, że jesteśmy w jakiejś szkolnej kotłowni, można y, dobrać odpowiednio postaci, nawet możecie się sami mówić, bo ja jestem na przykład zwolennikiem takiego grania Właśnie, żeby to sprawiało frajdę, a nie, żeby trzeba było wygrywać. No, jest to związane z tym, że raczej rzadko wygrywam, ale druga rzecz, że lubię, gdy gra sprawia frajdę I, i gdy nie gra się z Kijem w tyłku, tylko właśnie na luzie. I ja jestem w stanie się umówić nawet, że ja będę, nie wiem, grał nawet gorszymi postaciami, byleby to była jakaś fajna historia rozpisana no na tej planszy. Nie? <laughs> no. <laughs> Dokładnie tak. <laughs> I co, i rozstawiamy figurki, rozstawiamy ofiary i rozpoczynamy rozgrywkę po prostu. Walczymy, no wiadomo, wzajnia się te statystyki, tak, tam odejmuje się atak od obrony, że rzuca się kostkami, wyrzucisz więcej, atakujesz, wrzucisz mniej, nie atakujesz, są tam te różne specjalne umiejętności, ale ogólnie sprowadza się to do tej mózgi, jak to ująłeś. I my rozegraliśmy dwie partie na razie. I to też były twoje pierwsze. Myślałem, że ty już masz jakieś doświadczenie w horrorfixie, ale sam powiedziałeś, że nie, też pierwszy raz grałeś. I ta pierwsza partia... Nam średnio wyszło, bo tak naprawdę mówię, no my musieliśmy tutaj trochę też te zasady modyfikować, trochę kombinować, bo... Znaczy interpretować po prostu. Bo... Ale też trochę modyfikować, bo tych kart nie mieliśmy zbyt dużo kart y, zwrotów akcji. Druga rzecz jest taka, że tak naprawdę dwa gracze powinni mieć swoje zestawy i każdy powinien mieć te karty akcji przygotowane jakoś pod y, swój pod cały swój plan, a my czegoś takiego nie mamy. No, dysponujemy kilkoma kartami akcji, więc możemy się losowo nimi podzielić najwyżej. I czy to nam coś pomoże w grze, czy nie. Także trochę rzeczy modyfikowaliśmy, trochę rzeczy musieliśmy zinterpretować. To oczywiście jest jak najbardziej zgodne moim zdaniem z grą. Zresztą same zasady mówią o tym, że jeśli mamy jakiś problem, to my możemy go rozwiązać, albo nawet rzucić kością. I ta kość nam powie, czy, czy, te, czy mamy rację, czy nie. 1 czy jest okej, okay, 4-6. No, no ale to tak. też o to chodzi w takich grach, jeżeli gra się na luzie, wiesz, nie grasz turniejowo, tylko grasz na luzie, no to można się dogadać i nawet sobie coś zmienić, coś ustalić po swojemu, nie? Tak, i za pierwszym razem graliśmy zestawem takich w miarę mocnych postaci. Właśnie zrobiliśmy sobie Freddy kontra Jason, dosłownie. Ja miałem figurki z Jasonem, ty miałeś figurki z Freddym i tam jakieś dodatkowe jeszcze sobie dobraliśmy z atakiem dystansowym, bo też mamy tutaj takie możliwości, nie tylko walkę w zwarciu. Przy czym... My chyba źle zinterpretowaliśmy kwestię tego szału, tej furii. Bo ona właśnie obniża atak do jednego punktu i my założyliśmy, że to działa aż do końca gry. I pierwsze co zrobiliśmy to wszyscy musieli no. mordować ofiary, na żeby potem na móc podwójny ludzi. atak, podwójny ruch. A później spotkaliśmy się na mostku nad jeziorem, zblokowaliśmy się nawzajem i walczyliśmy w zwarciu mając tylko jeden punkt ataku, damage'u właściwie obrażeń i w związku z tym, że mieliśmy mocne postacie, to one miały obronę przed właśnie obrażeniami, zmniejszały nam nasze moce obrażenia przyjmowane o jeden i nagle się okazało, że my nie za bardzo mamy jak to rozegrać, że możemy rzucać po prostu w nieskończoność, za którymś razem może nam się udać kogoś zranić, to może coś zmieni i wtedy w związku z tym, że ja ci pokonałem tam jedną postać chwilę wcześniej, to założyliśmy, że ja wygrałem i robimy reset Odwracamy planszę i gramy już na koszmarze. Ale to też jest zgodne z zasadami, bo zasady mówią, że jeśli ustalimy razem, że kończymy grę, to kończymy grę. To jest też koniec. Bo o tym nie powiedziałem, zasady są po polsku, dostępne w internecie i jest cały czas istnieje strona wydawcy, zrobiona yy, strona dedykowana tej grze stara strona. Tam ostatnie newsy są z kwietnia 2008 roku, ale ona istnieje. Tam cały czas są zasady do pobrania. Można sobie wziąć, poczytać. No i my właśnie troszeczkę tam źle to interpretowaliśmy. Za pierwszym razem grało się tak se, bo tak naprawdę... Byliśmy mm, za bardzo zblokowani. Mieliśmy no... małe pole do popisu przy, przy tym ataku zmniejszonym do jednej. A przy biologii. pierwszej grze, gdzie wszystko trzeba jeszcze sprawdzać, wszystko trzeba czytać, to karty są niestety po angielsku, więc z tym też trzeba sobie radzić, to, to takie było niekoniecznie dobre. Niekoniecznie Przyjemne. chociaż ja akurat z tych dwóch plansz klimatycznie wolę Crystal Lake. Jest bardziej zróżnicowana po prostu. No ona ostatecznie też jest fajniejsza, bo tam są i pomieszczenia, i teren trudny, i ściany, i woda. Także dużo takich rzeczy. No i klimatycznie wolę to, wolę historie obozowe. Ta druga jest, druga plansza jest o tyle prostsza, że nie ma. Ona cała jest wewnątrz. Nie, nie, nie walczymy na zewnątrz i są w zasadzie tylko rury, które są tak naprawdę blokadą. To, to jest, przez to nie przechodzimy, przez to nie strzelamy, wszystko, tam nie ma nic więcej. Jest monotonna po prostu też. Ale w, ale w tej drugiej wybraliśmy sobie celowo takie postacie całkowicie losowe, horrorowe różne, te które dostaliśmy w boosterkach i Luchador, tam Zombie czy liderka, Renifer Zombie. No Renifer Zombie świetna postać w ogóle Zombie czy liderka, taka dziewczynka, która zamiast pomponów ma serca, yy, jakiś przedwieczny z Lovecrafta. Zakonnice trzy, takie też dosyć creepy, śmierć z takim jakimś dzieckiem wychodzącym z brzucha. Ogólnie te figurki, to trzeba powiedzieć, one są ładne, one są malutkie, więc tych szczegółów tam nie ma zbyt dużo i też są takie, że można, trzeba uważać, żeby ich nie połamać. Czy tych cieńszych, tak, które są zaczepione tylko tam nóżką, czy coś. No, ale są bardzo ładne. Ale też niektóre są większe, jak luczador na przykład. No. I ta druga gra już przebiega znacznie płynniej. My już wtedy... Wiedzieliśmy jak, co robić, jak grać. Znaczy wiedzieliśmy, no pewnie i tak daleko jeszcze nam do znawców, ale grało się już dużo, dużo lepiej, dużo, dużo ciekawiej to wyglądało. I strategicznie można było w końcu zagrać, pomimo tego, że jeszcze też na przykład tych umiejętności specjalnych nie znaliśmy, musieliśmy to sprawdzać co rundę, tak naprawdę. Co no. ja <laughs> ten pomarańczowy u Ciebie na tynifikujące, to co oznaczał? A ten czarny tutaj, a to tego ruchu tylko, a to nie, to teraz nie działa. Ale było dynamiczniej, było płynniej, było strategicznie, i Mando się śmiał tak w pewnym momencie, nie wiem, po 15 minutach gry, że o, teraz wygram, teraz wygram. No bo się już... trochę tam osaczyłem. Trochę miałem... W, w, w pewnym momencie całkiem nieźle mi szło. No ale ostatecznie przegrałem, nie? <śmiech> Minusy tej gry, które mogę teraz wskazać, bo już tam skończmy ten temat. <śmiech> Minusy na chwilę obecną, to te figurki są trochę ciężko wykonane. W sensie przesuwanie tych podstawek, no czasami bardzo mocno się blokuje. Podobno w tej głównej podstawce był jakiś, jakiś pierścień, coś, co się zakładało na palec i przykładało do tej podstawki i przekręcało i to może działało, no nie wiem. Ale palcami to bardzo ciężko się robiło. Niektóre figurki działały dobrze, niektóre y, cięły się naprawdę bardzo mocno. Także jak ja próbowałem przesuwać, to, to Szymas mógł se iść po piwo i jeszcze z barmanką pewnie pogadać y, w międzyczasie, zanim mi się to udało zrobić no i to jest taki minus na razie na największy, bo to naprawdę wiecie, wybija w momencie, gdy chcesz sobie tutaj fajny klimat, fajna walka, a nagle ja łapię figurkę i przez 8 minut próbuję przesunąć podstawkę o jeden. i plansza troszkę przez to, że jest złożona w kwadracik to potem ciężko jest ją tak mocno wyprostować. czym z drugiej strony no figurki są na tyle jednak... One są małe, ale nie są takie zupełnie leciutkie. nie, To nie jest jakiś taki najtańszy plastik. I w związku z tym, jak się je postawi na tej planszy, to nie wiem, nie spadają tak, nie przewracają się. Ale jednak plansza jest troszkę wyboista po tym rozłożeniu. No, a jak tylko rzucisz tutaj... kostką na planszę, to, to one mogą spadać i przesuwać się. No tak, tylko że ta plansza też ile ma lat, nie? I była złożona cały czas, więc może też... Ale tego typu plansze... Ogólnie używa się przy takich grach. Jak ja chodziłem na spotkania gwiezdnowojenne, gdzie bardzo popularne były miniaturyki Star Wars, to, to wszyscy grali na takich planszach papierowych, właśnie. One są chyba dość trwałe, patrząc na to, jak długo i jak często znajomi grywali na takich planszach. Ale tutaj też druga frajda jest taka, że jeśli miałbyś kogoś na przykład w domu z kimś w domu grać, albo w mieście, tak żebyście się co jakiś czas spotykali, to możesz sobie zrobić samemu taką planszę. No co to za problem? Tu Większość, wiele rzeczy można zrobić samemu, i to można zrobić taką planszę w trójwymiarze. Ściana nie będzie tylko czarną kreską na planszę, a faktycznie zrobisz ścianę. I tak ludzie robili. Nie tylko do tej gry, do wielu gier tak robili. Możesz zrobić poziomową. Przecież tak do X-Wingów ludzie robili, że szyba, coś szklanego, czy tam jakaś, wiesz, plastik i statki latały na górze i na dole. Także to wyglądało, jak one by się naprawdę unosiły. A tutaj nie mówiliśmy o tym, bo w tych podstawce i w tych kilku busterkach, które my mamy, takich opcji nie mieliśmy, ale też są potwory latające i wtedy one atakują z dwóch poziomów, mogą latać przy ziemi albo w powietrzu i wtedy wiesz, jeżeli ty jesteś potworem naziemnym, jakimś Fredym i chcesz zabić kogoś, kto lata, to otrzymujesz tam dodatkowe jakieś rzeczy, żeby do niego strzelać. Ale ta, na przykład taki latający nie może wlatywać do pomieszczeń, musi wtedy zejść do ziemi i tak dalej. Są potwory pływające, te potwory są też pogrupowane w różne jak to się nazywa? Typy, kategorii. Typy, no, że mamy właśnie jakieś na przykład wampiry, jakieś duchy, które mogą opętać kogoś. W ogóle każda karta ma na górze takie, jak gdyby, tagi, nie? Że tam właśnie jest, nie wiem, zabójca, slasher, koszmar. Znowu na luchadorze jest na przykład, że on jest obrońcą i coś tam jeszcze. No, w oryginalnych horror-kliksach to było na podstawce, też takie kółeczko w danym kolorze i od razu było widać, co to za postać. Nie wiem, dlaczego w tych tego nie ma. No i właśnie one też mają wtedy jakieś swoje dodatkowe własności. Można opętać na przykład przeciwnika i w tym momencie przez chwilę ten przeciwnik gdzieś tam jest naszym sojusznikiem. Zabieramy tak jakby na chwilę figurkę komuś i tak dalej i tak dalej. Tak więc opcji ogólnie jest duże. Ja się zgadzam z tym, że figurki są bardzo ładne. Te na przykład z Frediem, z Jasonem no super wyglądają, ale te pozostałe też, tylko one są takie trochę, no one są niezwiązane tak z franczyzą żadną, tak są po prostu... No jak ale są... to o to też trochę chodziło z chyba. Zombiakiem. To jest moim zdaniem też trochę plus, no bo y, ja rozumiem frajdę Heroclix, że se walczysz władcą pierścieni z, z Marvelem na przykład, no bo to taka frajda, wow, nigdzie nie zobaczysz walki y, Gandalfa z, y, nie wiem, z Torem, nie, na przykład. No ale to z drugiej strony historia jest taka bez sensu, a tutaj sobie możesz naprawdę zrobić horrorową planszę. I, ty, I masz postacie właśnie niezwiązane z franczyzą, co z żadną, co jest dla mnie trochę plusem. Bo możesz zrobić taki horror, wiesz, taki naprawdę fajny, bo w momencie, jak masz na planszy Frediego, Frediego i Frediego, bo możesz mieć trzech Fredich, no to takie trochę bez sensu, nie? I jeszcze to jest znana postać z filmów, więc to ci się już automatycznie kojarzy, a możesz zrobić fajny horror. To tak samo jak w horrorach, ja wolę, jak aktorów nie znamy na przykład w horrorach, bo bardziej się wczujesz w klimat, gdy to są twarze, których nie znasz, nie, niż gdy to są jacyś bardzo znani aktorzy, nie? Tylko chodziło mi o to też, że... Bo to są na przykład właśnie różne zombie. Tak, że tam nie wiem... Chirerka zombie, Renifer zombie, uh -huh. y, Student zombie, coś tam zombie. Po kilkanaście tych. Są też rzeczy zupełnie z nielubeczką. Na przykład nawet w tym twoim zestawie tutaj. tak, tych To są Nightmares chyba. Jest tam Cyborg, jest Sasquatch. Co tam jeszcze było? Zębowa wróżka. Akurat nie mamy, no ale jest. <laughs> no bo tutaj najwyraźniej tutaj chyba przeważają zombie, albo ja akurat tak trafiłem, nie? No ale widzę, jest zombie dorodka, zombie... No ale w innych z kolei będziesz w takim laboratorium, to możesz mieć wiesz, jakieś, jakieś mutacje, mutanty, tego typu rzeczy, myślę. Mm -hmm, możliwe, tutaj są właśnie gremliny, nerd zombie, samuraj uliczny, archanioł, szaman, Mikołaj jest nawet... No to widziałem, widziałem zdjęcie, no. Przydał się. mamy, mamy kapłana voodoo, Lwa zombie, przywódcy wilkołaków, no jakąś w ogóle tonę różnych dziwnych postaci. właśnie yy... ja się tak zastanawiał, no bo pewnie są takie, które byś chciał mieć bardziej, i takie, które byś miał śmieć. Nie, no bo jak na przykład idziesz w zombie, to chciałbyś rozwalać te zombie. Ja bym sobie kupił teraz kilka butstejków po tej rozgrywce, tylko się boję, że potem wiesz. Zagrywamy za dwa lata raz. No, to tak po pierwsze. Będzie. A po tak drugie, będzie. nie wiem, co mi się trafi, ale figurki naprawdę ładnie wyglądają. Jakby mieć dobry aparat i zrobić takie przybliżenie, w sensie, no. Y -hmm. Z bliska te foty, to myślę, że to by bardzo ładnie wyglądało, bo są wykonane sensownie, pomalowane też bardzo ładnie. Te podstawki od spodu ja ich nie umiem przekręcać. Tam w jednej luźno szło, to jakoś ogarniałem, a tych innych ja w ogóle nie wiedziałem jak to złapać. Boję się, że to złamy, pęknie mi. Tylko też nie wiadomo, czy to po prostu ty miałeś pecha tak, z tymi, czy one są niewyrobione jeszcze, czy co, czy wadliwe, tak? No, ale rzeczywiście to trochę psuje zabawę, ale pod kątem rozgrywki. Spoko, czy znaczy nie wiem, czy jakbyśmy go rozegrali tak 10 partii. Znaczy pewnie by się znudziło przez to, że mamy mało figurek, jakby było ich więcej, mm -hmm. albo jakby każdy miał rzeczywiście swój zestaw, nie, nie, niekoniecznie, że 100 czy coś, ale jakby każdy miał swoje te 20 figurek i mógł dobiegać pod konkretną partię jeszcze, jakbyśmy sobie nie mówili na przykład, nie? Albo się No omawiali. bo to tak powinno działać, nie? Spotykamy się i każdy dopiero pokazuje, co ma. Po prostu, I ty nie możesz ten... strategii wymyślić na niego, bo nie wiesz, co on ma. No tak, tak to, zazwyczaj tak to działa w takich grach no to wtedy myślę, że byłoby całkiem spoko. I, i w, o to chodzi właśnie w grach kolekcjonerskich wszystkich w zasadzie, że okej, okay, możesz sobie kupić podstawkę i nią grać, ale ona ci się znudzi bardzo szybko. I wtedy musisz kupować kolejne rzeczy. A jeśli nie działa społeczność, jeśli nie znasz ludzi, którzy grają w daną grę, no to kurczę przepłacasz bardzo dużo. No bo w każdej grze kolekcjonerskiej prędzej czy później ktoś sprecyzuje sobie jakieś swoje własne upodobania. No nie wiem, ja grywałem w to no teraz już nie grałem od lat, leży i po prostu żal mi to sprzedać, bo to fajne, ale na początku kupowałem wszystko, no bo to Gwiezdne Wojny, chcę mieć wszystko, no, ale znajomi, którzy grali dalej w pewnym momencie już spasowali i na przykład wzięli, wjechali tylko w rebelię, albo tylko w daną jakąś eskadrę i tak to działa na przykład w pewnym momencie kup... idziesz w krasnoludy na przykład jak grasz w jakieś fantasy, albo elfami tylko grasz i dobierasz do tego, a rzeczy, których nie potrzebujesz, wymieniasz się i pewnie tak to też by tutaj działało, gdybyś nie wiem, chciał sobie robić armię zombie, to jakieś tam, nie wiem, Przedwiecznych Cthulhu czy innych tam tych, byś wymieniał z kimś, kto by zbierał to. No na tym powinna działać, żeby żyła gra kolekcjonerska, tak to powinno funkcjonować. No niestety ta gra kolekcjonerska, zacznijmy od tego, że jest bardzo nieznana, no bo jeszcze w Hero Clicks ja znałem ludzi, którzy grali. W Bydgoszczy w pewnym momencie był taki zryw, że ludzie się spotykali, ale w Hero Clicks nie znałem nikogo. Ale nawet na świecie, jak sobie wpiszecie w Google, to czy tam w, w YouTubie. Ja znalazłem trzy filmy, no plus unboxingi jakieś, no ale to się nie liczy, ale takie, żeby jakieś recenzje czy coś, to trzy filmy, żadnego z, żadnego filmu z rozgrywki jakiejś, żeby pokazać, no. Wydaje mi się, że to jest gra nieznana, a jeszcze nie powiedzieliśmy o tym na początku, a to też powinienem powiedzieć, wydawca twierdzi, że można dopasować te figurki i grać nimi też razem z Hero Clicks. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy grali w Hero Clicks, no mówili, że to jest do zrobienia, tylko tam trzeba trochę ingerować w zasady, ale ogólnie też można, to też można połączyć, że zrobimy sobie zombie kontra e, Władcy Pierścieni. Podobno gdzieś tam na początku też były chyba właśnie figurki z Marvel zombie w tym. Nie jestem na 100% tego pewien, ale wydaje mi się, że w jakimś filmie widziałem, że są cholernie teraz rzadkie i ciężko dostępne. Hmm. Czyli mógłbyś zrobić e, Avengers kontra Avengers zombie. Hmm. Tych z Hero Pixar widziałem, że jest cała masa i niektóre nawet można tanio na sztuki w miarę wyrwać. Też na no, tym się no bo teraz bo Jak pojawiało. ludzie kupują tego na kilogramy, to potem sprzedają. Nie ma, to były bo takie też smane w sensie, wiesz, tam, główni straszni Galaktyki, etc. I też były w takiej cenie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to funkcjonuje. Też o tym myślałem. A tutaj, jeszcze co do zabawnych sytuacji, no Mando miał właśnie przedwiecznego i gdy graliśmy na mapie z koszmaru, to chciałem do niego strzelić z Renifera zombie, który ma strzelbę wbitą po prostu w ciało, przechodzi na wylot. Tylko, że mam dostaną przedwiecznym za piecykiem. <głosy> <głosy> I, I to jest taki piecyk 3D, w sensie taka mała figurka piecyka. No i się okazało, że zgodnie z zasadami w niego nie trafia. <głosy> przedwiecznego za piecykiem. Przedwieczny schował się za piecykiem. Może też się schować za parą, która leci z kratki, ze studzienki i tak dalej, i tak dalej. No to, a to takie są zabawne sytuacje. No gdybyśmy nagrywali w trakcie gry, to i tak było, to już było dużo zabawnych tak, tak. dialogów. Właśnie takich w klimatach, no bo spotyka się dwóch fanów horroru i to jest jakaś tam frajda, nie? Ja bym bardzo chętnie właśnie zainwestował troszkę w te figurki i kiedyś tak bardziej scenariuszowo zagrał, żeby jeszcze, byś na przykład mówić, co się dzieje, nie? Że właśnie armia zombi tutaj w piacza do domku, czy że ktoś tam, nie wiem, fiali się budzi, etc. To mogłoby naprawdę też zabawnie wyjść i klimatycznie też częściowo. Ogólnie to jest tak zrobione, że w każdej podstawce są zasady. One są stałe w zasadzie, dla zarówno dla na przykład Freddy vs. Jason, jak i dla tej głównej podstawki, ale też każde zasady na końcu dają dwa swoje scenariusze dla każdej strony planszy. Przy czym te scenariusze to nie jest tak, że dostajesz historię rozpisaną jakąś, tylko to jest coś bardzo prostego. Ja tu zaraz przytoczę jeden, ale... Działa to tak, że to co powiedziałem na samym początku, kupując Freddy versus Jason dostałem taką ograniczoną podstawkę, podstawkę dla ubogich, a te scenariusze tak jakby dopasowują ją do tego, tak jakby mi uzasadnili w e, instrukcji, że jednak dostałeś pełną grę, bo nagle w scenariuszu dowiaduje się, że mogę grać tylko dwoma kartami, a nie sześcioma, jak mówią zasady, bo tak akurat mówi scenariusz i na przykład... W głównej podstawce są dwa scenariusze. Jeden to jest całun mgły i tutaj mamy tło wydarzeń. Bal maskowy na lokalnym spowitym mgłą cmentarzu przeradza się w teren łowiecki dla konkurencyjnych grup głodnych potworów. Do tego masz cel. Każdy gracz stara się pokonać drugiego. Wow. <grytanie> Do tego masz podane, jakie armie Gra dla dwóch osób. O widzisz, tu jest już wyraźnie powiedziane, dla dwóch, dla dwóch osób, bo o tym nie powiedzieliśmy, w to mogę grać cztery osoby. Ale jeśli kupimy tylko podstawkę, to tam dupa zagraje mnie cztery osoby, bo nie ma czym zagrać. Więc tu już wyraźnie mówią, że ten scenariusz jest tylko dla dwóch osób, żebyś mógł mm. użyć podstawki. armie za 100 punktów, czyli bardzo małe bo niektóre figurki mają 150 punktów na sobie, czyli to łączysz takie bidoty tam po 35 punktów powiedzmy, a nawet ich w tej trzech nie weźmiesz. Dwie akcje na turę, to, to, to już są szczegóły. Mapa rozpadające się mauzoleum, to była mapa w podstawce, tej głównej, a potem jeszcze rozłożenie. Każdy gracz zapewnia trzy ofiary. O, widzisz, trzy ofiary. Nie tak jak normalnie 12, tylko trzy, czyli jest dopasowane, że na pewno podstawka ci wystarczy na to. I posiada sześć kart zwrotów akcji. Druga, drugi scenariusz w podstawce to była skrzypiąca podłoga. Tło wydarzeń, opuszczona rezydencja staje się dla hałaśliwej grupy miejscem zabawy wchowanego. Nie wiedzą, że w nie wiedzą, że w ciemności czają się potwory, które się przyłączą do tej zabawy. Już tu kończę. Cel nie uwierzysz jaki jest. Każdy gracz stara się pokonać drugiego. Ale mapa to jest nawiedzony dom. Czyli tutaj już z tej instrukcji dowiadujemy się, co było w tej głównej podstawce. Jedna strona mapy to był nawiedzony dom, a druga strona mapy... Mauzoleum. No, to był, to był jakieś cmentarzysko. Mm -hmm. Ale się się w podstawce mauzoleum. były też postacie ludzi, tak? Ty... Ludzi, czyli... Nie, to... Nie, na pewno nie figurki. To chodziło o żetony raczej. Te okay. żetony mają swój bal. Bo tak się zastanawiam, czy można podstawce... grać ludzi na potwory... Kurczę, chyba Trzeba nie. by się umówić tak, że to są ludzie po prostu. W podstawce były takie w ogóle nieznane figurki, to o czym mówiłeś. Takie niby z horroru, ale kompletnie nieznane i każdy z innej bajki. Tu są teoretycznie, znaczy może nie tyle ludzie, bo niektóre z potworów nie zjadają ofiar, tylko je tak jakby ratują. No ci strasznicy. No. Oprócz tego też jest czasami, że można sobie wybrać, czy zaczynam, niektóre karty postaci są dwustronne i mogę wybrać na początku gry, albo na początku tury. No jest coś takiego, że w każdej turze mogę sobie zmieniać i postać ma zupełnie inne no, właściwości. Tak. No jak słyszycie, opcji jest bardzo dużo. Ta podstawka, no z tymi dwoma, trzema boosterkami to już można się troszkę pobawić, a potem pewnie trzeba inwestować więcej i więcej i więcej. To cały czas jest dostępne jakoś tam w polskim internecie, w polskich sklepach, chociaż pewnie już w niewielkich ilościach. Więc ja może przed no, publikacją tego podcastu zrobię <laughs> zakupy, jeżeli się zdecyduję, Bo potem może już nie być, zwłaszcza przy moich zakupach. <laughs> tak też co o tym myślałem, że po co my o tym nagrywamy? Uczy, to jeszcze pewnie przez 5-10 lat będzie tam gdzieś w magazynie się kurzyć, a może ktoś się skusi, kupi i już nie będzie. Tak, no i ogólnie co polecasz? Myślisz, że warto po to sięgnąć teraz, w tym roku, 2017? Tak. Jeśli macie z kim grać, to tak. Jeśli nie macie, no to będziecie mieli tak jak ja. Ja to kupiłem pewnie ze dwa lata temu albo coś i leżało i kurzyło się. Tak jak większość tego typu gier, bo ja grywam w zasadzie tylko w kolekcjonerskie jakieś gry. Jedyna w jaką grywałem naprawdę to był Władca Pierścieni, bo można było samemu w domu grać, to taki pasjans. A cała, a cała reszta, to, póki miałem znajomych, z którymi mogłem grać, to okej, okay, to się grało, ale... W momencie jak nie masz, to jest też trochę lipa, no bo co, weźmiesz na konwent, będziesz chciał komuś pokazać. Tłumaczenie tego też trochę trwa zazwyczaj. Poza tym pierwsze partie nigdy nie sprawiają tyle przyjemności, co na przykład kolejna, która tam, jak już, jak już jesteś w to wkręcony. Hmm. No ja się zgadzam, tak? To nie jest jakaś rewolucja, coś co trzeba mieć. Szkoda, że ta dystrybucja jest teraz tak ograniczona. Te większe, ciekawsze zestawy są dostępne tylko za granicą i to też za spore pieniądze, bo ja wcześniej już, jeszcze chyba nie z Tobą rozmawiałem, a nie, jak z Tobą rozmawiałem, to Ci wklejałem też linki, to wtedy jakoś to sprawdzałem. No to, to są ceny czasami naprawdę astronomiczne, to na przykład wielki zestaw obcego. No ale te podstawki, te busteki za 20 zł, to jest taki wydatek, no na takie gry jeszcze można tyle wydać. I też myślę, że jeżeli Kręci was to, nie wiem, lubicie figurki nawet, bo to można sobie postawić na półce potem takie mhm. figurki z tymi podstawkami. I to jak nawet ktoś nie lubi chorory, zbiera chorory, to nawet może sobie przed książkami postawić i to fajnie będzie pewnie wyglądać. Właśnie, nie? dlatego moim zdaniem, nawet jeżeli nie się w to grali często, to nie jest taka planszówka, że zagracie dwa razy na imprezie, potem przez pół roku leży na segmencie i się kurzy. To można wykorzystać też troszkę inaczej przez same figurki. I jak dla mnie spoko i dobrze są pomalowane, bo ja nie jestem za bardzo... No. właśnie, który by malował swoje figurki, bo pewnie by potem by miał całego czarnego wredniego w czasach. No. No. No. Więc też myślę, że... Byś grał spalonymi. Spaleni chłopcy sto. Z koszmaru Hanskoma. To co? to Dzięki Ci, Mando. Dziękuję również. Mam nadzieję, że jeszcze podczas tego weekendu w, na Kopernikonie uda mi się skopać, skopać tyłek Twoim nieumarłym. A to, to, to nie licz. To... Ale nie, niedobrze, Mando jest klik, optymistą. Klik. Tak, dobrze. Trzeba mieć nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja matką głupi. No cóż, klik, zobaczymy. Klik. Dobra, to dzięki. Klik, klik, klik, piąteczka, klik. A Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu. Klikmatycznego weekendu. Udanego tygodnia. Tu nie mam. <laughs> I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny nawiedzonym podcaście. Iran, a może Bośnia i Hercegowina. Horror wojenny, a może chorób wojny. Ja, ja, ja, ja, usłyszę. ja, ja, Kurwa! Bez mi ti sveme zwa! Za te se te nie Musisz zacząć, wiesz, który to będzie numer, czy nie? Czy to do gdzie potem jest sobota? W ogóle najpierw klik. Klik. Klik. Klik klik. Klik klik. Klik klik klik. Klik klik. Klik klik, klik. Klik klik. Klik, klik. Klik klik. Klik klik klik. Ci już wystarczy. Ale no wybiorę to najlepsze, nie? Klik klik. Klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Jest sobota, 42 lipca 2022 roku. Słuchacie właśnie 485. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. Nie mam szynkę między zębami. Ja trochę też. A Już po tej powiem. stronie. Również w podstawowej podstawce było 12 żetonów... Ofi w również w podstawowej podstawce było 12... Podstawowej podstawce. No, no bo to też jest jako podstawka, ale nie jest ta podstawowa, nie? Wiem. Równie... W tej... Głównej nie wiem ewentualnie. W tej głównej podstawce było też 12 żeton ofiar. To są takie 12 typy... żetonów. K To jest, może coś zobaczysz fajnego. Ile wyszło? Za dużo. 39 30. minut. No, to ładnie. To tyle co rozgrywka, mniej więcej jedna. No i masz podcast, widzisz? Dziękuję. Nie, że ci rozrywki, kurwa, na konwent dostarczam, to jeszcze masz podcast, to tak gratis. 20 busterów, to wiesz. A ja pamiętam, ja to kupiłem wiesz w jakiś sposób. To nie wiem, czy jest jakaś nazwa na takie, taki rodzaj zakupów. Że... Ja <laughs> dziś. Nie, że nagle masz kupione i tak nie pamiętasz kiedy. Ty chyba tak nie masz, nie? Ja tak czasem mam, że nagle, że w zasadzie to zrobiłem i już jest kupiony, a jeszcze kurczę, jak masz kredytówkę podpiętą, to już jest opłacane. Ale tu wszystko kupiłeś razem? w jednym tym? Ale to są czy, czy podstawka, podstawka, podstawka 63 zł i chyba trzy busteli kupiłem, to jest też 60 parę złotych, czyli 120 coś zapłaciłem. To chyba jednorazowo kupiłem. I to właśnie było coś takiego, że siedziałem wieczorem. Nie wiem, czy weszło mi nad godziny jakieś na konto, czy coś. Żona nagle... nie widzi, patrzyła, spała. <gry> I nagle, mam, nagle się okazało, że jestem posiadaczem kolejnej gry kolekcjonerskiej. Nie? Na szczęście. Od tamtego czasu nie kupiłem więcej, ale teraz cholera wie. Ale to może ja kupię po prostu z 5 busterów czy coś, to będzie 20 figur, jak zawsze nowy. Moje boostery chcesz wykupić? <głos> ale nie, bo to też... To wiesz, Ja na może być. Ja nigdy miał. tego nie wziąłem na zjazd, nie wiem czemu, a to by się na zjeździe chyba przy, y, sprawdziło. Coś, no, to czy, ile osób. Szczególnie, że Ingo jest fanem y, Frediego i Jasona trochę też. Może dzisiaj mi się uda z nimi zagrać na przykład, albo jutro, to jak się sprawdzi, to to będzie idealne na zjazd. Hmm. Jest taka gra, ostatni piątek rok temu wyszła, chyba. Tak. To chciałem na zjazdy kupić, ale to kuś prawie 300 zł chyba kosztuje. Mam ten sam problem. Bo to jest taka wielka, nie? Znaczy ja bym to kupił, tylko wiesz co? Ja kupiłem posiadłość szaleństwa ze wszystkim, wydając chyba z 500 zł na Pygonie 3 lata temu. I ja ani razu nie zagrałeś? Nie, no zagrałem. Z 5 razy, może nawet, ale w sensie wiesz. Dodatków nie przetestowałem, bo tam jest kilka scenariuszy. Podstawkę zagrałem, a potem wyszła nowa edycja podstawki z aplikacją i ta gra tak leży sobie na segmencie, nieużywana. No właśnie... My znaczy, chcieliśmy na ostatni piątek, myśleli, nawet raz padło coś, czy może by się nie zrzucić, że tacy stali zjazdowicze, co zawsze jeżdżą, by się zrzucili i by była taka zjazdowa gra. ale To tak samo zombie Side to jest taka gra, też to jest takie było, tylko tam malujesz figurki i też tych figurek masz kurde pierdylion w podstawce. Też to rozważam. To jest jeszcze plansza chyba z sześciu kafelków i możesz je dowolnie tak, tak, zmieniać. Także. I są też te edycje specjalne. Tam jest ta. Zresztą tego rozbudowa, po prostu nowa lokacja jest ta też taka średniowieczna, jak gdyby tam chyba z czarną na nekromantą. W ostatnim zimę grałem, w Drakulę ostatnio. Tylko, że teraz tak trochę mam, że. Z ekipą robimy tak, że oni często kupują gry. Po prostu ja też, ja na przykład ostatnio, że zawalił sprawę, bo kupiłem Pandemic Actulu, Tylko, że to jest chyba dla trzech osób, a my mamy, czy dla czterech, a mamy ekipę pięciu. I już tak nie zagramy, a sami tak. też kupiłem grę, która będzie leżała na półce. No ale zobaczymy, no. Ech. Dobra, to co, wyłączyć nagrywanie? Ja.